No, no, no, da. Dobra. no dobra, tu się nagrywa, więc może zacząć w każdej chwili. <grych> W takim razie witamy Was po raz kolejny na drugim już podcaście blogu konsolowiec.pl. Z tej strony Filip Halewczyński. I Tomasz Doktorski. Um, tak więc raz jeszcze witamy Was. Mamy nadzieję, że tym razem będzie znacznie lepiej niż ostatnio. Um, z mojej strony nadal będą małe problemy techniczne związane z mikrofonem, ale mniejsza o to. Um, więc na początek zaczniemy o targach X10. Tak, targi się odbyły, się zakończyły i co tam ciekawego pokazali? No, z tego co ostatnio widziałem, no to Dead Rising 2, Halo Reach, Crackdown 2, najnowszy Splinter Cell, Alan Wake, Fable 3, no i muszę przyznać, że gracze Xboxowi dostają porządną dawkę gier. No właśnie, a na którą grę najbardziej wiesz czeka, gdybyś miał Xboxa? <grym> tak, gdybym miał Xboxa. Powiem no. szczerze, że e, ciężko, ciężko jest mi powiedzieć, dlatego że Splinter Cell, e, ten conviction najnowszy wydaje się bardzo interesujący, a ponieważ jestem fanem całej serii e, i oczywiście ubolewam, że, że gry nie będzie na PlayStation 3 to wydaje mi się, że, że tutaj może być Hicior i na pewno to jest gra, na którą będę patrzył i, i być może będę szczerzył swoje ząbki, dlatego że niedługo wydaje mi się, że chyba nawet sobie kupię Xboxa, bo tyle fajnych gier wychodzi na niego. No i Fable 3, ale to raczej tak z ciekawości, bo naprawdę nie wiem, czym tym razem nas zaskoczy Peter Molyneux. A ty? Ja przyznam szczerze, że też na tego spinter, co ja czekam, pod, bo teraz coraz więcej się pojawia nowych filmików i po prostu gra wygląda fenomenalnie. Taki Rancher Z2, tylko że na Xboxa. No. I co? I z tych, co wymieniłeś, to może jeszcze na Crackdown. A pierwsza część mi się bardzo podobała. Otwarty Świat, A Sandbox i to ma być trochę inna gra, ale myślę, że, że, że jednak ten tytuł zrobi swoje i będzie, i będzie super. No i te Halo, no jeszcze Halo Lee, tak samo, tylko nie wiem, co z, to, co z tego wyjdzie. Jestem wielkim fanem Halo, ale, ale co do League, jestem a za bardzo przekonany. No właśnie, no ja się obawiam nieco tego Halo, więc, więc nawet nie chcę, nie chcę o nim... Zdaje się nim chyba, co... być nawet jakiś otwarty świat, tak? To sandbox, coś tam jakieś takie te pogłoski słyszałem no, ostatnio? Tak, tak, coś takiego ma być i, i, i jakieś takie rzeczy mają wprowadzić, ale naprawdę... Nie wiem jak to ma wyglądać i, i, i nie wiem, nie wiem po prostu nawet jak nastawiać się do tego tytułu, czy pozytywnie, czy negatywnie, więc wolę poczekać na premierę i, i wtedy osądzić. Znaczy bo graficznie a... z, tych, z tych filmików to, to się prezentuje tak, tak, tak troszkę się nie? No tak, bo... no, no nie, nie ma tutaj żadnych. To chyba nawet nadal ten sam silnik jest, więc a co, a co w Halo 3, więc tutaj chyba taką gołą troszkę i nie, nie może być mowy o jakichś takich fajerwerkach. No właśnie, cały czas, cały czas gadają o tym, że zrobią nowy silnik, a jedną na stary. No właśnie. Może no, czekają a... na kolejną generację konsol, nie? Ale fani Halo pewnie będą zachwyceni. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję, że, że, że um, firma nas nie zawiedzie, tworząca Halo. E, Bungie oczywiście. E, no i... A co i myślisz, jeszcze... ja, tak, ja tak zagadam, co myślisz o wielkiej, niewiadomej, jaką jest Alan Wake? Alan Wake bo nie wymieniliśmy, mnie... bo nie wymieniliśmy ani, ani ty, na którą czekamy którą wypatujemy tak, powiem szczerze, że Alan Wake jest dla mnie marketingowym śmiechem na sali dlatego, że bodajże gra miała już zostać wydana dwa lata temu później przenieśli premierę na rok później, później były pogłoski, że będzie... Tylko później, na później, później. Tak, cały czas tylko później, później, później. Zupełnie jak Miała... gran turyzmo 5. <laughs> gran turyzmo. nie wspominamy. <laughs> um, ale jeżeli chodzi o Alana Wake'a, który miał właśnie zostać wydany już w 2008, 2009, no i teraz ponoć w 2010 roku, um, to powiem szczerze, że nie ma tutaj żadnych, żadnych takich rzeczy w sobie, które mogłyby mnie przeciągnąć. Dlatego, że myślałem, że to będzie gra, która zastąpi Alone in the Dark, która zresztą była świetną serią i, i też nieco się stoczyła z tym ostatnim tytułem. Ale z tego, co widziałem po gameplayu i z tego, co słyszę od twórców, to no nie wiem, to będzie takie przemieszanie Alone in the Dark z Resident Evil i wydaje mi się, że nie wyjdzie także grze na dobrze. Znaczy jeszcze pamiętam pogłoski początkowe, że Alan Wake miał być bezpośrednio jakoś, nie wiem, konkurentem dla Heavy Rain, ale teraz już wiemy, że te dwa tytuły będą zupełnie różne. Tak, jeszcze tak. Jeszcze pamiętam takie pogłoski, kiedy właśnie były. No i ta latarka, ja nie, nie wiem, już mieliśmy te z tak. słopakami z tej as, latarki i nie wiem, kto wpadł na taki pomysł, żeby latarka grała w tej grze pierwsze skrzypce. A przynajmniej tak, tak to, to wygląda z tych, a z tych filmików. Tak, wszędzie latarka i no, latarka z tego co wiem chyba też przewija się na e, okładce gry. Ehm... No tak, częściowo tak, bo idzie sobie Alan Wake i, i trzyma oczywiście latareczkę. Ale mają już rozwiązaną tą kwestię tej edycji a specjalnej wystarczy, że dałem jakiś ten gadżet, latarkę. Latarkę. <grym> <grym> <grym> <grym> I na pewno wszyscy kupią. Znaczy właśnie się obawiam tego, że być może ta latarka będzie nawet bardziej warto będzie kupić bardziej tą latarkę niż, niż samego Alana Wake'a, no, ale... O, i teraz fajnie Xboxa patrzę, cię <laughs> Zobacz, że będzie komentarzy pełno? <laughs> nie, no, nie no, mam nadzieję, że nie. Ale tak czy siak, jeżeli, jeżeli mam coś powiedzieć o tym tytule, to naprawdę nie wydaje mi się, żeby było coś z tego uh, wielkiego. Poza tym pamiętam pierwsze pogłoski, że miała być to gra sandboxowa, która będzie super, hiper i, i, i w ogóle wypas. A teraz wydaje mi się, że, że wyjdzie kolejna liniowa gra, która nie będzie też porywać specjalnie. No zobaczymy, co no. z tego tak jestem bardzo ciekaw tej, o, tej, o tej produkcji, bo, bo zapowiada się, no, tak na razie bardzo osiednio zobaczymy, jak, a, co, a co z tego wyjdzie. No tak. Jeszcze z tego co zapamiętałem, na targach tych X10 pojawił się tak, pojawiła się zmianka o nowym dodatku do Left 4 Dead 2. Wydaje mi się, że to jest całkiem, całkiem niezła informacja dla fanów serii. I zresztą tutaj muszę znowu ponarzekać. Żałuję, że nie ma tego tytułu na PlayStation 3. Naprawdę bardzo żałuję. No, Val się właśnie obraził, ale chyba się przeprosił. Dzisiaj wrzuciłem ten news na bloga. Zobaczymy, co, jak ta współpraca do Sony i, i Val będzie się układała. No, zobaczymy, ale tak czy siak wydaje mi się, że. No fajnie by było, gdyby pojawił się ten tytuł. O, i właśnie, jeszcze a propos, yy, wspomnieliśmy o Dead Rising 2, ale nie rozwinęliśmy kwestii, że Dead Rising 2 pojawi się także na PlayStation 3, oprócz Xboxa. No nie wiem, czy może chciałbyś coś powiedzieć o tym tytule czy nie? Znaczy, nhưng... ja wiem, Jest bo... <ślonie> wielka, nie wiadomo, no w sumie. Grałem w pierwszą część na, na Xboxie, taka troszkę sieczka. Wszystkim, co popadnie w, w ręce. No i cóż, zakończę może, że premiera Retraising 2 3 września. No i cóż, no. na Xboxie pojawi się Aprolog gry, niedostępny gdzie indziej podobnież. Aprolog mm -hmm. będzie zawier zawierał a, a sceny, a sceny poprzedzające, fabu fabuły i, i to chyba wszystko na temat tej gry. No dobra, no, jeżeli chodzi o mnie i o Dead Rising 2, to... No, Grałeś czekałem, w ogóle? To... Grałem w jedynkę, tak, grałem w jedynkę. Grałem, e... szczerze, no, podobało mi się zabijanie zombiaków, no, gra było o zabijanie o zombiaków. No, a tyle. ten tak polega w sumie. Nie? No tak, e, tym, ale popadłem. chodzi mi o to, że, że wątek fabularny, no, no, nie powiem, że mnie jakoś wciągnął, bo nie był ciągający. Ale czego tutaj... ty chcesz mówić o zombiakach? I... <śmiech> był no tak chciałbym jakoś, żeby wiesz, żeby była fabuła, która, która jakoś mówi dlaczego są zombiaki, a nie po prostu rzucone zombiaki i fotoreporter, który, który im stryka zdjęcia. No ale jeżeli chodzi o dwójkę, to oczywiście bardzo się cieszę, że będzie na PlayStation 3. Wiem też, że gry na pewno nie kupię, tylko raczej ją pożyczę od kogoś, bo e, miałem wielkie nadzieje względem e, multiplayera, ale jak dowiedziałem się, że będzie... On wyglądał tak, że czterech graczy będzie wrzuconych na arenę i, i będą walczyć z hordami zębiaków, to uznałem, że jednak to nie jest dla mnie. Ale Filipie, pamiętaj, że kupując gry wspierasz Polski, rynek gier. Oczywiście, ale <gry> chciałbym <gry> też kupować gry, które wiem, że będą leżały na mojej półoczce, a, a nie będę próbował się ich jak najszybciej pozbyć. Przyczyniasz się do polonizacji i tak dalej, i tak dalej. <gry> <gry> Oczywiście. <gry> A polska branża nie będzie się rozwijała, jakbyś policzał No Mam nadzieję, że mnie nie znieńczujecie za to, ale będę się starał jak mogę um, Jeżeli będzie w bardzo przystępnej polskiej cenie, to oczywiście chętnie go kupię. Tak, Polska i przystępna cena, więc tak. co dzisiaj dobre komory, mam widzę. No, tr trzymamy się, się pozytywu. No dobra, no to idąc dalej, żeby tutaj tak tak troszkę z dureczek nie mówić. Czekaj, ja tak jeszcze do tego ich tylko A? podam, że premiera Alan Wake'a 21 maja w Europie, Harold Rich pewnie na, o jesienią się, o, się ukaże, Fable to na gwiazdkę, Sprinter 16 kwietnia i Crackdown 2 w czerwcu prawdopodobnie. I to chyba wszystko. No, czyli w naj podczas najbliższych trzech miesięcy Xboxowi gracze pewnie um, zaskarbią sobie serca wydawców gier. Um, no, a jeżeli chodzi o PlayStation, no to tak, wracamy tak jak uh, robiliśmy to na naszym poprzednim podcaście. Mówiliśmy, że będziemy to omawiać, czyli gry, w które ostatnio graliśmy. No i zacznijmy, zacznijmy od ciebie tam. No i nagrałem w Uncharted, dwa w końcu zadowałem po, po wielu, wielu miesiącach oczekiwania, aż haj popadnie. I z przy przykrością stwierdzam, że na pewno nie jest to gra roku 2010. A czemu? Czemu? Czemu? czemu? Nie, nie spodobała ci się, bo dla mnie jest to jedna z najlepszych gier, w jakie w życiu grałem. I, i nie mówię tutaj bynajmniej, bo jestem pod jakimś urokiem twórców, dlatego że pierwsza część akurat średnio mi się podobała. A że ja właśnie powiem. odwrotnie, pierwsza część mi się podobała bardzo, bo to było coś nowego, coś niespotykanego, filmowa, a prezentacja gry, a tutaj po prostu odcinanie kuponów i ciągle to samo, Na, naprawdę grając w single player momentami się tak nudziłem, że, że musiałem podchodzić do tej gry kilka razy. Wyłączałem konsolę, zrobiłem sobie godz... godzinkę przerwy i jeszcze raz. No co ty gadasz, ja no, nie mówię mogę się oderwać od tego tytułu. Ale jeszcze, te skrypty, może... jeszcze te skrypty tak mnie denerwowały, że nie wiem. No, no. niestety, no, jak Masie się grę linią, to skrypty no, muszą być. Ale, ale powiem ci, że no może tutaj wychodzi to, że jak grałem w jedynkę dopiero jak przeszedłem dwójkę, co było wiem, moim błędem, ale po prostu musiałem kupić dwójkę ze względu na tryb multiplayer, do którego zresztą zaraz wrócimy, ale dla mnie no, ta gra była jak film. Była przepełniona akcją, pełna wybuchów, pełna niebanalnego Ale no To wszystko e, było już w pierwszej części, tak, tak, tak, tak że ci przerwę. Ja, ja, no ja tak, w drugiej części tutaj... niczego nie, nie zauważyłem nowego, nowego, co by twórca jakoś oprócz nowej postaci to i ta fabuła tak samo jakoś do mnie nie, nie, nie przemówiła ci powiem szczerze. A zagadki fatalne, nie no jakoś. Oj, muszę... Nie no, zagadki, nie, no, nie... zagadki, no tu, I... słuchaj, no co tam ci się podobało w tych zagadkach, żeby co latać po tym i ustawiać te ręce przestawiać? Nie, są powiem szczerze, że, nie, powiem szczerze, że jeżeli chodzi o zagadkę, zagadki, to naprawdę strasznie uprościli ten system. I pamiętam, że w jedynce troszkę można było się pogłowić. Znaczy, a w, w, jedynce w, jedynce z... tam chyba, w jedynce tam chyba były tylko z dwie zagadki, z czego z drugą każdy miał problem. Tak samo trzeba było te posągi przedstawiać. Tak, tak, a tak, tutaj tak. jest dużo, jest trochę więcej zagadek, ale są tak proste, że nawet nie trzeba do tego, tego, tego zaglądać. No tylko w tej to, tak. gdzie te znaki są takie wiersze przedstawiać. No tak, ale, ale powiem szczerze, że no, rzeczywiście strasznie u, uproszczone to wszystko było i, i to mnie nieco, nieco nieco zabolało, dlatego, że w końcu tytuł ma opowiadać o, o złodzieju, który, który jest pasjonatem historii, czyli coś, co można nazwać połączeniem Indiana Jonesa, Tomb Raidera i nie wiem i, i jakiegoś fajnego złoczyńca o ile był jakiś fajny złoczyńca. E, ale, ten, ale jeżeli chodzi o, o sam wątek fabularny, to bardzo mi się spodobało to, że jest główny bohater i, i dwie babeczki, a nie tak jak w jednym cerze, że, że cały czas pierdół, pierdół, lata sobie z jedną laską i wszystko wiadomo, jak będzie na końcu. E, tutaj zresztą też było wiadomo, jak to się skończy, no ale ale tak czy siak podobały mi się niektóre zbroty akcji i, i samo to, że można było się poczuć, jakby się było naprawdę aktorem w, w jakimś filmie. Oj nie, nie, ja, ja, ja, ja w ogóle się nie czułem, ci powiem no, szczerze. No powiedz mi, że przy pierwszej misji się nie poczułeś na no, Nie. Pociągiem. <grym> naprawdę to, się nie poczułem, przy nie. tym wspinaniu? <grym> no przy wspinaniu, <grym> później sama końcówka tego. Nie, nie, a wcale mówię ci. No nie, nie, no nie, dobrze to ręki jeszcze, mój... ja, jeszcze, wiesz co a, a nie potrafię zrozumieć, że wszyscy się zachwycają nad grafiką jak ona jest cudowna, a ja tam widzę tyle błędów i w ogóle nie wiem, czy ktoś nie posmodował <laughs> wszystkim tak, to, to, może, to może ja ten to, to może ja ci zatem pytanie, grasz na kablu HDMI? Y, gram na na, na, na na komponencie No dobra grasz na komponencie, okej okay. Znaczy, powiem Ci, co nie, a nie pasowało. Zaciąłem się kilka razy postacią, że musiałem wyjść do, do menu głównego i zacząć jeszcze raz. A postać nie mogła wyjść z, spod tekstury. Co tu jeszcze? Co mnie spotkało takiego ciekawego? A Problemy ze sterowaniem postacią. Tak samo nie mógł się chwytać akrawędzi, krawędzi, bo albo przenikał, albo... Albo z, oddziały się jakieś dziwne akcje. Dodatkowo kam, a kamera, która podąża za postacią, nieraz się, się gubi i jak trzymasz analog w, a pociągnięty do przodu, prawda, mhm. to, to kamera nagle zrobi zjazd w bok i wtedy, kiedy ten kierunek był do przodu, nagle się robi kierunek w bok i wtedy spadasz. To mnie tak denerwowało, no nie że no, powiem nie ci że jakoś, jakoś jakoś nie patrzyłem, no przeszedłem grę trzy razy, um, żeby oczywiście zrobić platynę. I, I powiem szczerze, że mi no, się. Tam się masz tą platynę, już się. No, ma, no mam platynę, mam platynę. Tak. Pierwsza platynka i jest wyłączarta. E, ale ten, ale jeżeli chodzi o, o błędy w grze, to, to ja, jakoś tak nie wyłapałem, aż, aż tyle ile ty. Być może jakoś mi się tam.. M, na, napotkałem je po drodze, ale mnie bardziej osobiście zabolało to, że e, przy Uncharted najczęściej mi się wieszała konsola. Tak jak PlayStation 3 mam taką manierę, tak się mówi, żartobliwie, że co najmniej dwa razy na miesiąc musi się zawiesić, tak jak przy grze w Uncharted ona potrafiła mi się zawieszać 6-7 razy no, w ciągu dwóch tygodni. Nie, mi się nie wyszło, tylko właśnie miałem problemy z, z teksturami i tak dalej, i tak dalej. Widzisz, każdy, każdy ma problemy jakieś inne. Znaczy nie ale... chcę tutaj, żeby ten powiedzieć, bo ja tak no, narzekam mu ten, i ktoś może sobie pomyśleć, że tak tak jest do to Nie jest do kitu, jest, jest, jest, jest, jest dobra, jest bardzo dobra, ale nie tak, jak wszyscy, a, a przedstawiają, że garoku roku i w ogóle zbiera te nagrody wszystkie. Ja, ja, ja, ja, ja, ja na tego nie potrafię, ten, a po zagraniu... Znaczy, tak ci na, szczerze, tak pamięta, na 8, przy... na 10 bym dał, no. Ale powiem Ci, że yy, pomimo tego, że została uproszczona, to, znaczy w sumie dzięki temu, że została tak uproszczona, wydaje mi się, że jest ona świetnym tytułem dla każualowców, dla normalnych takich niedzielnych graczy, tatusiów, mamusie i ich dzieci. No tak, no to, to, to, o to ja to się zgodzę, no, nie? Że, że, te, że te mechanizmy a. w sumie miały a, a sprawić, że geta trafi do, do większej ilości graczy, niekoniecznie tych hardkorowych, no ale tak, ale dla hardkorowych zostało też coś i tutaj trzeba przyznać, fantastyczny tryb multiplayer. Ja, czy zanim jeszcze przejdziemy, to powiem, że gra posiada fantastyczną aż adźwiękową. o dźwiękową. Oj tak. Jest Muzyka super. jest fenomenalna po prostu. Nie, nie mogę po prostu, jak gram, to aż mi przychodzą ciarki. Ale polski dubbing jest do bani tak samo. No, polski dubbing też mi się nie podobał. Ja cały czas grałem z angielskim. Chciałem raz, skoro przechodziłem grać trzy razy, to pomyślałem, a raz sobie włączę polski nie mogłem nawet jednej misji przejść do końca z Polski. Ja się wymęczyłem, jeden, jeden raz przeszedłem na angielskim, za pierwszym razem i za drugim włączyłem sobie osaj Polski i po prostu była masakra. Jeszcze no. sobie włączyłem dodatkowo ten napis oni, bo tam nie zawsze tak, tak, rozumieć tak, tak. co oni mówią i napisy były zupełnie inne niż, niż oni mówią. Więc, więc to no właśnie. Ja Ale skoro szczerze, to jest najlepszy dubbing w tym, a polski to ja Dziękuję. Jeszcze się musimy wiele nauczyć, ale powiem szczerze, że ja się zawiodłem, dlatego że Jarosław Boberek, postać znana chyba wszystkim graczom gier, a tym, którzy nie mogą przypomnieć sobie twarzy tego aktora, to przypomnę tylko, że grał w rodzinie zastępczej policjanta posterunkowego. Ja skażę, podkładał głos jako król. Julia, o król... Tak, tak tak, król... tak, tak, tak, jako król. Tak. Tak. E, ale jeżeli chodzi o to, to. Pomimo Jarosława Boberka, który jakoś się tam starał, to najbardziej, najgorsze w tym dubbingu jest to, że wszystkie teksty zostały i, i wszystkie żarty, które były w angielskiej wersji gry, zostały tutaj przetłumaczone na polski identycznie. Nie mówię oczywiście o wszystkich kwestiach w grze, ale o tych Kluczowych, kluczowych żartach, które no, w, w angielskim są prześmieszne, mhm, a w m. polskim wydają się no, żałosne, bo nie wiadomo o co chodzi. Tak, właśnie tak samo na to zwróciłem uwagę. Nie, no wytrzymałem do końca, gdy jestem w tym, tym dubbingu polskim, ale żeby to było fenomenalne, to, to bym nie powiedział. Tak, tak, więc jeżeli będziecie łapać za Anparthed i nie jesteście zdecydowani, to polecamy jednak. Angielską wersję z polskimi napisami. Znaczy nie, no, polecamy te obie wersje, żeby, żeby, żeby sprawić, prawda? Ale, znaczy ale sprawdzić, prawda? Znaczy, sprawdzić tak, ale, ale jeżeli chcecie takie mieć pełne e, oddane wrażenia z gry, to trzeba tu przyznać, że no, angielski, angielski dubbing jest fenomenalny. Mm -hmm. Tak, to, to trzeba przyznać. A ile byś wystawił? No. Adja 2, ile byś wystawił ocenę? Uh, ojejku. Bo ja dałem 8. Tu... Na, na ja, ja, bym, ja bym dał 9 albo nawet 9,5. No co, ty. E, tak, ale to ze względu na to, że ja się tak podniecam multiplayerem. I przejdźmy do niego. Przejdźmy dobra, do niego. już dobrze. <laughs> Dobrze, to powiedz mi swoje wrażenia na temat Multiplayera. A czy Multiplayera? Nie mogłem się połączyć przez chyba 3-4 dni w ogóle. Mi się nie, nie, nie chciało znajdować graczy albo się coś rozznaczało? Nie wiem, czy to wina mojego internetu, czy gry. Ale dzisiaj się połączyłem, pograłem godzinkę i muszę przyznać, że wsiąkłem. <grym> wsiąkłem, no jest, jest fantastyczny. Multiplayer jest fantastyczny i w porównaniu z single playerem normalnie mistrzostwo świata. Tak, jeżeli chodzi o, o multi, to ja przede wszystkim zastanawiałem się jak będzie wyglądał tryb kooperacji. Nie wiem, czy miałeś już okazję powiem. Tak, tak. Mm -hmm. Musiałem zrobić w a puharek więc no Tak, pucharek, no. no, bo tam trzeba zagrać jedną misję. Bo szczerze, tak. że jeżeli chodzi o kooperację, jest fenomenalna. Znaczy... A, a ty grałeś te, te wszystkie misje, bo tam jest tak, tak wygląda, wszystko. że trzeba tam a twórcy przygotowali kilka misji specjalnie pod, pod typ kooperacji i się je przechodzi. A nie wiem, ile tych misji jest? E, trzy albo cztery. Z tego chyba, co wiem, Aha. to czwarta się później odblokowuje, ale no głowy nie dam, bo w, w, w trybku operacji grałem prawie na samym początku, jak dostałem grę, czyli w momencie, w dniu jej premi premiery. E, ale ten, ale no zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. No tryb ten, ten normalny, w którym e, gracze walczą o, o skarby, e, czyli tryb plunder, a w polskiej wersji grabież, Mhm. No jest czymś fantastycznym. Uważam, że, że to, to jest taki nasz pełnoprawny Gears of War, a być może nawet lepiej, bo można się wspinać i Second That Marcus Phoenix. <laughs> Ale ten. Uważam, że to właśnie taki nasz PlayStation opaty Gears of War, dlatego, że jest przepełniony akcją. Jest przy tym mnóstwo zabawy no i nie wiem, mogę w samych superlatywach mówić, bo oczywiście... Się to... Najbardziej podobał ten typ, to są dwie, dwie drużyny i każdy ma tylko jedno życie. Jak zostanie zestrzelony, to już po nim i czeka a, do kolejnej ten... rundy. To jest fenomenalne po prostu. Trzeba kryć się, uważać i w anielach Ona hamalecie ci wiesz. jest A co chwilę, trzeba czekać do kolejnej rundy. Po prostu tak, fenomenalne. W, ogóle, w ogóle muszę przyznać, że bardzo fajnej jest to, że jest wiele trybów roz, rozgrywki i każdy miłośnik multiplayerowych zmagań znajdzie coś dla siebie. Mm -hmm. Naprawdę każdy. Tak, naprawdę. Tam jest tego sporo i każdy na pewno znajdzie coś dla siebie i naprawdę jest co grać. Dobrze, no, że teraz doszły te nowe pucharki, będzie można zdobyć, więc może będę robił. Zawsze jakaś no motywacja jeszcze do gry, ale w sumie ci powiem, że bez tych pucharków tak samo się przyjemnie gra. Tak, bardzo się przyjemnie gra. Poza tym są statystyki statystyki, które przy okazji porównują od razu nasze wyniki z naszymi przyjaciółmi z PlayStation Network. No i oczywiście można zobaczyć, gdzie się plasujemy w ogólnoświatowym rankingu. Raz zauważyłem nawet ostatnio, że było online 70 tysięcy graczy z całego świata, no, więc szczę szczęka mi opadła. Ale powiem szczerze, że cieszę się, dlatego, że to tylko wróży grze długiego żywota. No i pewnie do trzeciej części Uncharted spokojnie będzie można pograć sobie i, i wymaksować ten 60 level. No ja się obawiałem właśnie, że multi będą jakieś lagi czy coś takiego, że gra będzie zwalniają, a tutaj nic, normalnie chodzi płynnie, wiesz, no. bez, bez żadnego problemu. Więc gra jest fantastyczna, jeżeli jesteście fanami multiplayerowych zmagań, to polecamy bez dwóch zdań. No, a ogólnie jeśli chodzi o czas, to tak jak tam mówiłem, a, a pierwsza część mi się, mi się bardziej podobała niż dwójka, ale o ile przy a, przy a po skończeniu pierwszej części czekałem na dwójkę, tak po skończeniu dwójki na trzecią część już trochę nie czekam. Już trochę nie czekam. <laughs> trochę nie czeka, tak, nie no wiesz. bo to chyba znowu będzie to samo i, i no bo co oni mogą jeszcze zmienić? Więcej OSJA nowe nowe misje, nowe multi i co? To... No nie no, wiem, to no, to Uncharted same. podobno miała być trylogią, więc, więc pewnie skończy się na trzeciej części. Miejmy to co stanowisko... to się skończy na trzeciej? Taki hiccio, Nie wierzę w to. <śmiech> no wiesz. Akurat odnosząca a, a, a złoty jajek. A sprzedało się chyba już, bo dalej się sprawdzałem, 3,5 miliona egzemplarzy. Powiem Ci, że wydaje mi się, że będą na razie e, pakować wszystko w dwójkę i właśnie a propos tego, e, w przyszłym tygodniu już w czwartek, czyli 25 lutego, pojawi się DLC do Uncharted, który będzie zawierał kilka multiplayerowych map i wreszcie skiny, na które wszyscy czekaliśmy, czyli skiny postaci z pierwszej części gry. O, między innymi Eddie będzie ja, tam. Fajnie, fajnie. A, jeszcze no, ceny, a cena nie wiadomo jaka? Cena będzie wynosiła, już ci mówię, skiny razem z mapą, z, z tymi mapami, będzie kosztowała 6 dolarów. No, czyli no, w przeliczeniu tak. na nasze to pewnie około 20 zł. No, będzie. to tak w, tak w normie w sumie, tak jak wszystko. Na tak. chłopie <głos> z dodatków. Tak, ale jeżeli chodzi o DLC, to jeszcze wrócimy do tej kwestii. Jeszcze wrócimy. Więc jeżeli masz coś jeszcze do dodania o Uncharted, to możesz, to możesz powiedzieć. Nie, to wszystko i tak mnie chyba ludzie zjadą, że się nie znam, że w ogóle najlepsza gra i tak dalej. <głos> Grunt, Więc... żeby mieć własne zdanie. No. <śmiech> no, dobra, no dobra, to może kolejny temat. E, no dobra, to w takim razie może ja powiem: e, w grę, gry w sumie, które o, o, ostatnio nawiedziły moje PlayStation. E, powiem może w ten sposób: e, moje PlayStation jest właśnie obecnie włączone e, i zatrzymałem grę. W którą gram i od której nie mogę się oderwać. Gram dzisiaj no, od rana, od dziewiątej chyba rano. Um, I gram non-stop w Batmana, Arkham Asylum. Przy okazji też miałem okazję pograć w Red Faction, ale o nim tam za chwilkę. Jeżeli chodzi o Batmana, to. No właśnie, jest... ja gram ten Batman, bo tak samo mam mieszane uczucie. Po zagraniu e... demo, Mi... po zagraniu demo, bo pewno nawet nie grałem, tak. ale po zagraniu demo, o ile miałem tą grę kupować, tak po zagraniu demo powiedziałem, nie, jeszcze poczeka. Nie spodziewałem się, powiem szczerze. W ogóle się nie spodziewałem. Jestem Że ta gra będzie tak kiepska, tak? Powiedz to. <grym> tak i dlatego grałem <grym> od, od dziewiątej rano. No bo ty tak, pucharki tak, lubi tak. zdobywać, to <grym> <rzeczy>, wszystko jasne. <grym> <grym> tak, pucharki zniszczyłyście moje życie. E, ale jeżeli chodzi, nie, jeżeli chodzi o Batmana, to jestem jego wielkim fanem od, od dziecka i naprawdę no, prawie wszystkie komiksy przeczytałem e, związane z nim. Filmy to oczywiście oglądałem po milion razy, nawet te najgorsze części. Um, I powiem szczerze, że Batman Arkham Asylum jest tym, na co czekałem. E, nieco mi się nie podoba, tylko jednak kwestia w tej grze, że, że jest taki e, rezidentowaty mm, obraz bohatera, że patrzymy tak troszeczkę z natramienia Batmana. Ale, Ale szybko... przepraszam, że ci przedwa I na chwilę Antarty, mi się coś przypomniało. Ta, mm -hmm. ta pierwsza misja, ta misja no nie, się w, a wspinamy tak, tak. to potem po tym pociągu, potem idziemy przez te wagony, mm -hmm. jak, jak dalej się tak kuli i tak idzie, to właśnie mi to bardzo przypominało rezydenta <grym> Jak już takie podarzenia <grym> tak. były, to on tak idzie jak, jak ten i się tak obraca tak samo w, a, a wokół własnej osi. Tak, to, to tak. <grym> rzeczywiście. ale musiałem to powiedzieć, bo, bo leciało mi z głowy. Też, też nie zauważyłem tego. Jeżeli chodzi o Batmana właśnie, to no, oprócz tej jednej małej kwestii z, z tą kamerką, tu gra jest naprawdę fenomenalna. Jest niesamowita. Można ją spokojnie też nazwać sandboxem i pewnie niektóre osoby strasznie mnie zjadą za to. Ale pokrótce powiem historię. Lądujemy w Batmobilu na samym początku gry Batmana i jedziemy z Jokerem. Joker oddał się prawie bez walki Batmanowi, dlatego... Batmanowi coś śmierdzi pod nosem, że, że coś tutaj e, jego wielki przeciwnik oknuje. No i jadą do zakładu Arkham dla psychicznie obłąkanych przestępców. No i tam oczywiście rozwija się, to tutaj nawet nie, nie będzie to wielki spoiler, dlatego że było to w demie, e, rozgrywa się e, początek walki, dlatego że Joker ucieka i przejmuje kontrolę w Arkham. No przy okazji tam oczywiście porywając kilka osób. E... Jak to zawsze bywa w grach. <laughs> jak to zawsze bywa w cukor, grach. Super bohater musi bawić świat. Oczywiście. E... Więc tym razem oczywiście lądujemy w skórze Batmana, e... ale nie będzie to łatwe zadanie do wykonania, dlatego że gra e... przepełniona jest wszelkimi maści zagadkami. E... Poza tym e... występuje mnóstwo postaci, e które są głównymi przeciwnikami Batmana w jego komiksowych podbojach. No nie będę tutaj też, bo tutaj bym zespojderował troszeczkę, no ale oprócz Jokera spokojnie jeszcze znajdzie się pięć postaci znanych z komiksów, e, pięć bossów, może jest, jest ich nawet trochę więcej, e, którzy, którzy staną nam na drodze. I, I gra jest fenomenalna. Gra jest połączeniem z Splintersella, jest połączeniem no, nawet takich gier jak Tekken czy, czy, czy Street Fighter No właśnie, powiedz jak ten model a walki jakieś to się rozwija dalej, czy nie? Bo w tym demie tylko tak, tak, tak, tak właśnie do jeżeli, wyglądało. W demie W demie było to pokazane, że mamy dwa tak naprawdę przyciski, którymi wszystko robimy, czyli jeden odpowiada za ataki, a drugi za kontry, e, które naciskamy w odpowiednim momencie. W grze dochodzi jeszcze jeden przycisk, dzięki któremu możemy tam oszołomić przeciwników, naszą podarynką zresztą, co jest bardzo efektowne. I przy okazji możemy rzucać co chwilę batarangiem, czyli tym, tym takim małym metalowym urządzeniem, którym Batman robi praktycznie wszystko. <śmiech> od, od przyczepiania się do ścian, do, do rzucenia przeciwników i oszołomiania ich. No i jeżeli chodzi o ten sandboxowy aspekt gry, bo powiem zanim zapomnę, to mamy całą wyspę Arkham, która jest naprawdę świetnie i idealnie odzorowana względem komiksów. I możemy chodzić po niej jak chcemy. Oczywiście mamy tam z góry wyznaczony cel, gdzie się, gdzie, gdzie mamy się udać i, i co zrobić i niektóre części, zanim nie ruszymy kampanii do przodu, będą dla nas zamknięte, ale jeżeli chcemy rozwiązywać zagadki, których jest mnóstwo i żeby zdobyć trofeum, to na platynę na, na... PlayStation, to naprawdę trzeba się nieźle namęczyć. A i te puchary, bo to już wszystko wiadomo. Mówiłem, że tylko chodzi o te puchary, że masz cały niełączony PlayStation i wiesz i robisz. Takie ściema, nie? Że się chyba podoba, ta, ta, ta, ta, a tutaj ta, a, a pucharki pijasz. Dobra, tak, ale dobra. Powiem, powiem, tak, gram od wczoraj. Mam już przegrane chyba już dobre no, ponad 10 godzin, może coś koło 12. Jestem chyba nieco dopiero w ponad połowie gry. O, to granie dla mnie, bo ja nie lubię takich dług op, długich. Nie, ale powiem ci, to, to nie jest tak, że długa, ja po prostu cały czas te pucherki cholerę robię. Ale ja, mówię, że się wydało, no. Ale jeżeli chodzi o, o, o kampanię, no to ona spokojnie trwa właśnie około 10-12 godzin. Um, i, I jest naprawdę, no, wciąga, tak jak się ale mi, przy... jak, jak ja na przykład nie jestem fanem Batmana i tak dalej, to ta gra tak samo mnie wciągnie? Bo właśnie, tam znasz jest, te postacie i tak jest, dalej. I tak tak, dalej. Tak, ja, właśnie, ja właśnie znam wszystko, ale oglądałeś, prawda, na, na pewno filmy. Oglądają, I, I te oglądają. nowe, i te stare. E, tak więc nawet jeżeli oglądasz tylko te nowe, to, e, to już wystarczy ci to. Dlatego, że twórcy gry zrobili bardzo ciekawą rzecz. Dlatego, że zbierając e, różne zagadki przez Ridleya Scotta, to jest taki człowiek-zagadka e, z, z komiksów Batmana, e, zbierając jego tam takie małe pucharki, trofea i, i, i taśmy. Znowu Nagra... trofea, nie dają ci spokoju. No, one się nazywają Read Based Trophies, więc siłą rzeczy... Słowo że... klucz. Słowo klucz. Um, i, I znajdujemy jeszcze taśmy, na których są nagrane rozmowy lekarzy, psychiatrów z, e, z właśnie niektórymi bossami z, z komików Batmana to powiem szczerze, że nawet jeżeli jest się totalnym laikiem, tak po przejściu tej gry można spokojnie już konkurować z największymi fanami przygód Batmana, dlatego, że jest to ogromne kompedium wiedzy. Jest mnóstwo do przeczytania i, i to takich bardzo ciekawych rzeczy do przeczytania, o wszystkich postaciach, które są. Um, można usłyszeć je, um, no można je też spotkać w trakcie gry, co nie jest akurat tak przyjemne. Um, I i... I jest to naprawdę coś, co wciąga i, i coś, dzięki czemu naprawdę chcesz poznać cały ten świat od podstaw. I tak jak nie znasz Batmana, tak tutaj jak przychodzisz i no wiesz, że jest Batman, wiesz, że jest Joker i za bardzo nie wiesz, co się więcej dzieje i, i kim jest reszta postaci. I tak już w połowie gry już wiesz, kim wszyscy są, co się dzieje, kim jest Batman, yy, kim jest Bruce Wayne, bo niektóre osoby nie wiedzą, kim jest Bruce Wayne. Kim, kim jest, jest Bruce Batman. Wayne? Tego nie powiemy, żeby nie spoilerować. <laughs> um, i, i, I powiem czyli, szczerze, czyli że... tak ogólnie, tak jak mówisz, to może też być... A w drugą stronę, że osoby, które Batmanie, a nie zdały po zagraniu w grę, zaczną się interesować i, zagra, i obejrzą filmy i tak dalej, tak? Tak, tak, zdecydowanie. Znaczy ja oczywiście polecam przed zagraniem w grę osoby, które oczywiście nie znają tak dobrze Batmana, obejrzenie chociaż tych dwóch ostatnich filmów, tego Batmana Początek i... i... I, I tego Mrocznego Rycerza, dlatego że to już da dużo. Wydaje mi się, że nawet twórcy gry nieco się tam e, wzorowali na tych filmach, e, dlatego jest sporo nawiązań e, i to już będzie, to, to już wystarczy jako baza wypadowa do, do gry w Batmana, dlatego że gra jest fenomenalna, jest najlepszą grą, jaka powstała na, na, na kanwie w ogóle komiksów um, i tutaj nawet w postacie Marvela się mogą chować z tymi swoimi X-Menami i ze Spider-Manem, których zresztą uwielbiam, no, ale mniejsza o to. Um, i, I jest tutaj fantastyczna oprawa graficzna, która nieco zgrzyta mi momentami, ale powiedzmy, że przymknę na to oko. Um, Czudowne. Samu mówili przy Anca, ale tam, a mi się nie spodobało. Więc, więc uważaj na słowa. <laughs> jak ja zagram, to ocenię. Na, na pewno do tematu Batmanu jeszcze. Bo... A wrócimy kiedyś, jak, jak się zaopatrzę w tą grę. I tak, porozmawiamy więc, wtedy. Bo tak to tutaj... jest. Ja tylko słucham, nie znam tematu, więc ciężko mi coś Właśnie o, tak wiem, więc, więc nie będę, nie będę tutaj e, za bardzo mówił. Ale tak jak też grałem w demo... To tak a propos tego, to może, może tak ci udosłowię, e, grając w demo też nie wiedziałem czego się spodziewać po tej grze i też byłem sceptycznie nastawiony i nawet powiem szczerze, że pierwsze tam dwa, trzy etapy gry tak, no, jest średnio. W momencie, w którym dostałem do, do, do w dyspozycji tą całą wyspę, po której mogę sobie latać, no po prostu byłem w siódmym niebie, a możliwości, jakie później dała gra i, i, i możliwości, jakie daje sam Batman, który rozbija się z czasem, no coś fenomenalnego i to na pewno trzeba przeżyć na własnej skórze. Czyli jednym słowem apolec, tak. Tak, jednym słowem polecam. Jakbym miał wystawić ocenę, to byłaby pewnie no, dziewiąteczka. O, dziewią... dzisiaj to zdajesz te dziewiątki. W, dzisiaj w, ogóle nie, tak. w ogóle nie wiem, czemu my tutaj dajemy dziewiątki, skoro na blogu jest asystemocjon1.6. 1.6, dobrze, to byłoby 5+. Tak, plus, się, no. tak się przyjęło tak, tak ogólnie, że jest 1.10 tak. i tak, my, tak mówimy, nie? Bez. A jeszcze słów kilka, bo tak pewnie strasznie wydłużyło się, ale powiem jeszcze ze dwa zdania o Red Faction, bo kupiłem właśnie drugą gra, w którą gram ostatnio, to Red Faction. Przyszła przed Batmanem, zacząłem w nią grać, przyszedł Batman, zagrałem w odłożyłem Red Faction, może tak. Jeżeli jesteście fanami gier z otwartym światem, czyli sandboxów i lubicie takie klimaty przyszłościowe, no a szczególnie Marsa, jeżeli lubicie, planetę Mars, no to polecam grę dlatego, że jest fenomenalne jest takim połączeniem no właśnie, ciężko mi powiedzieć czego jest połączeniem jest połączeniem na pewno tej poprzedniej poprzednich części Red Faction, gdzie macie możliwość niszczenia tylko tym razem macie możliwość niszczenia wszystkiego i co najzabawniejsze po zapisaniu gry świat będzie cały czas tak rozwalany jak go rozwaliliście ostatnio o to bardzo, bardzo jeżeli... fajny patent jeżeli wysadziliście połowę tego sandboxowego świata um, robiąc kilka misji, a można nawet nie robić misji i wszystko rozwalić, co jest bardzo fajne, um, to później zobaczycie swoje, swoje, swoje, swoje pole zniszczenia jadąc sobie samochodzikiem albo chociażby wędrując i, i dobijając kolejne budynki. Uh, gra jest naprawdę fajna, ma fajny tryb, tryb multiplayer, który oczywiście no tak nie może się równać z, z największymi gigantami na rynku. A gra tam ktoś jeszcze ale... w tym multi bo to gra Oj, to tak, hana. tak. Nie, powiem ci, że, że są tutaj trofea, no właśnie, trofea. No e, mogę ty so... coś w ogóle, a, a no life i w ogóle tego te trofea robisz. Oczywiście. E, są so trofea, gdzie trzeba tam zdobyć mnóstwo punktów. E, to tak widzę Resistance 2 i tutaj macham do ciebie, Tomasz. Nie, ja ci powiem, że na faction właśnie się zastanawiałem, bo, bo bardzo mi się podobało poprzednie części, kiedy jeszcze tak to było FPS-em, ale jak zobaczyłem, że to jest sandbox, to powiedziałem nie, no dziękuję, nie będę latał. Szczególnie, że demo nie przemawiało tak samo do mnie. No właśnie, nie. demo Było cienkie jak tak, baszcz tak, i się tak, trochę zraziłem się. I... Ale powiem szczerze, że tak jak no tutaj fabuła kuleje, ale w pewnym momencie już nie zwracasz uwagi na fabułę i po prostu rozwalasz budynki. I powiem Ci, że jak skupisz się na rozwalaniu budynków, to ta gra będzie dla Ciebie wszystkim. Ta gra naprawdę jest fantastyczna i niszczenie budynków nigdy się nie nudzi. I mogą Wam mówić, że po, po pewnym czasie się nie, yy, zacznie nudzić, ale to jest bzdura. Niszczenie tych budynków się nigdy nie nudzi, dlatego że one zawsze na nowo. Yy, każdy budynek można zniszczyć w każdy inny sposób i można inaczej zburzyć podstawę i on wtedy inaczej runie, można na wrogów swoich zrzucić go. No w ogóle multum jest opcji z budynkami, jeżeli chce się tak, jeżeli ma się jakieś dziwne fetysz niszczenie budynku. Um, ale no cała reszta jest tak no okej, okay, no taka w miarę może być. no, no tak Można zagrać, nie? Tak można zagrać. Raz. No, na jeden raz, żeby te profesje zrobić. Przestań może, bo tam nie jest nie. to tam komentarze, będą to normalnie dzisiaj. Nie śmieję się oczywiście, jeżeli tak, chodzi tak, o się, tak. Nie, wrócę, bo tak przerywasz. To powiem na tym Nie, Ja, ja jeśli pierwszy tak. przerwę, że jak, jak, jak dopędziesz w tą plo... a Platynę to specjalnie ta newsa na, na bloga wale i wiesz. Niech się dowiedzą ludzie dobrze, to za chwilę pewnie skończę w tym w Batmanie zrobię to platynę więc będziesz mógł zamieścić ale, okay. ale jeżeli chodzi o, o Red Faction to właśnie a, a propos trybu multiplayer jest bardzo fajnie zrobiony bo jest kilka nawet pukawek, których nie ma w kampanii co zresztą nicem nie zdziwiło no ale mniejsza o to no i są te trofea, które trzeba zdobyć grając w sieci i też myślałem, że nikt nie będzie grać, okazało się, że gra mnóstwo osób i naprawdę byłem w szoku, że przy takich tytułach i przy takich gigantach jak Modern Warfare, nadchodzący Bad Company, gdzie wszyscy teraz zagrywają się w demo, e, i Uncharted oczywiście, są jeszcze takie gry, w które ludzie naprawdę grają i między innymi jest to Red Faction. I gra sporo osób, no i pewnie sporo osób też robi te trofea nieszczęsne. I, i, i, dlatego, I dlatego grają. Ale tak czy siak, gra jest warta polecenie, jeżeli, jeżeli macie ją gdzieś do kupienia za jakieś przyzwoite pieniądze, to to oczywiście polecam bez dwóch zdań. No, no ja nie grałem, to się ta... może a skuszę właśnie, bo tak, a, a, bo tak chodzi mi ten tytuł, a po głowie, bo byłem fanem tej serii, ale jakoś tak a, a skuszę, a że tak powiem. Nie, no, by, nie byłem właśnie. przegolony, ale jak tak mówisz, że, że można zagrać, to, to może się, się skuszę. Tak, zdecydowanie można. No i żeśmy się tak rozgadali, a szczególnie. szczególności... No, troszkę dłużej niż, niż pierwszy odcinek. Tak, yy, więc więc um, jeden temat, który mieliśmy teraz poruszyć, to pewnie zostanie poruszony na następnym podcaście. Tak, i to a... był temat, a w grach? <laughs> Pucharki wrócą, ale, ale mieliśmy pomówić o DLC, a o tym wrócimy na pewno, bo mieliśmy pomówić o DLC w Assassin's Creed i m.in. też w i w ogóle w grach, jak to wszystko teraz wygląda. A Do tematu powrócimy, dlatego że podcast pewnie zostanie nagrany niedługo, trzeci, o ile ten Wam się spodoba. Właśnie teraz podcasty są nagrywane, kiedy mamy czas, ale to się potem trochę unormuje i będziemy nagrywać w jeden konk konkretny dzień, więc będą się okazywać bardziej w, w regularnych odstępach czasu. O takie tak. przynajmniej mamy plany. No i oczywiście im więcej będzie odzewu od Was i komentarzy, tym więcej oczywiście będzie podcastów i będziemy bardziej szczęśliwi i będziemy, będziemy z większą pasją i radością podchodzić do tego, co robimy. Tak, zapraszamy A... na komentowania na Facebooku, na Twitterze i w ogóle wszędzie. Tak, tak, więc gdziekolwiek nie jesteście, yy, zawsze możecie nas znaleźć czy to chociażby nawet Grononet, Facebook czy Twitter. Wszędzie będziemy. Nie będzie nas tylko na naszej klasie. Choć też jeżeli... może. też możemy się przystosować. Tylko napiszcie do nas. E, tak więc no, z tej strony Filip Cholewczyński. i Tomasz Doktorski. No i Zapraszam na Trzeci was. odcinek już niedługo. Tak. A już niedługo jeszcze, tak powiem, tak, tak radzę tajemnicę, już zanim się pożegnamy. Tajny projekt może wypłynie już niedługo w marcu, więc, więc szykujcie się, będzie coś wielkiego. Tak Ojda. mamy nadzieję przynajmniej. <śmiech> mamy kciuki za nasz projekt, ale naprawdę jest to coś, czego, czego wcześniej im było i, no i mamy nadzieję, że wam się spodoba. No, także jeszcze raz, o Tomasz Doktorskiej z tej strony. Filip Chłopczyński, i to był drugi podcast blogu konsorowicz.pl. Tak, idziemy, zdobywać puchatki. Cześć, cześć. Tak, cześć.